Przedmowa Księga Mormona jest pismem świętym podobnym do Biblii. Podaje ona, jak Bóg postępował ze starożytnymi mieszkańcami kontynentu amerykańskiego i zawiera, podobnie jak Biblia, pełnię wiecznej Ewangelii. Księga Mormona została spisana przez wielu starożytnych proroków w duchu proroctwa i objawienia. Ich słowa, zapisane na płytach ze złota, zostały w części przytoczone i w części streszczone przez proroka Mormona. Podają one dzieje dwóch grup, z których jedna opuściła Jerozolimę w roku 600 przed naszą erą i zapoczątkowała dwa narody – Nefitów i Lamanitów. A druga przybyła na ten kontynent znacznie wcześniej, gdy Pan pomieszał mowę ludziom budującym wieżę Babel. Ta druga grupa to naród Jeredów, którzy po kilku tysiącach lat ulegli całkowitej zagładzie, podobnie jak Nefici. Przetrwali tylko Lamanici, od których wywodzi się większość amerykańskich Indian. Najważniejszym wydarzeniem opisanym w Księdze Mormona jest ukazanie się Pana Jezusa Chrystusa Nefitom wkrótce po jego zmartwychwstaniu. Księga Mormona podaje nauki Ewangelii, wyjaśnia plan zbawienia i naucza, co ludzie potrzebują czynić, aby osiągnąć spokój ducha podczas tego życia i wieczne zbawienie w życiu przyszłym. Gdy Mormon skończył swój zapis, przekazał płyty swemu synowi Moroniemu, który, dopisawszy niewiele od siebie, ukrył je na wzgórzu kumorach. 21 września w 1823 roku ten sam Moroni, wtedy już zmartwychwstały, ukazał się prorokowi Josephowi Smithowi i dał mu instrukcje w odniesieniu do tego starożytnego zapisu i jego tłumaczenia na język angielski. Później przekazał te płyty Josephowi Smithowi, który przetłumaczył je mocą i darem Boga. Obecnie Księga Mormona jest dostępna w wielu językach i stanowi nowe świadectwo, że Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego i że wszyscy, którzy przystąpią do Niego i będą przestrzegać praw i zasad Jego Ewangelii, mogą być zbawieni. Joseph Smith rzekł Powiedziałem braciom, że księga Mormona jest bardziej poprawna niż jakakolwiek inna księga na ziemi, że stanowi podstawę naszej religii i że przybliży do Boga ludzi przestrzegających jej nauk bardziej niż jakakolwiek inna księga. Oprócz Josefa Smitha Pan Bóg umożliwił jedenastu innym ludziom zobaczenie na własne oczy płyt ze złota aby byli specjalnymi świadkami prawdy i boskiego pochodzenia Księgi Mormona. Ich świadectwa są podane tutaj jako świadectwo trzech świadków oraz świadectwo ośmiu świadków. Zachęcamy wszystkich ludzi wszędzie do przeczytania Księgi Mormona i rozważenia w sercu jej nauk, a następnie modlitwy do Boga Wiecznego Ojca w imię Chrystusa z zapytaniem, czy księga ta podaje prawdę. Ci, którzy postąpią w ten sposób i będą się modlić z wiarą, otrzymają mocą Ducha Świętego świadectwo jej prawdy i boskiego pochodzenia. Otrzymawszy to świadectwo przez Świętego Ducha, będą oni również przeświadczeni Jego mocą, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem Świata. Joseph Smith, Jego Objawicielem i Prorokiem w Ostatnich Dniach, a Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich Królestwem Pana, ponownie przywróconym ludziom na ziemi w przygotowaniu na drugie przyjście Mesjasza.